Pan z wami, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Oto Słowo Pańskie. Jezu, hosti udajony, daj mi serce swoje, daj. Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca rai. Ukochani przez Pana Jezusa, aż po krzyż zmartwychwstania, aż po Jego miłość w Eucharystii, bracia i siostry, w czasie naszych ostatnio czwartkowych czuwań pochylamy się nad treścią pierwszego przykazania. Dziś temat Adoracja Boga. Pierwsze przykazanie, które woła do nas, które jest Bożym głosem nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, zawiera nakaz miłości Pana Boga. I ta miłość, moi kochani, zobowiązuje do sprawiedliwego oddania Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia Boże. Co nas uzdalnia do takiej postawy? Co nas uzdalnia do sprawiedliwego oddania Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia jest to, kochani, cnota religijności. Cnota religijności najbardziej wyraża się w postawie adoracji Boga. Adoracja Boga, nasz dzisiejszy główny temat refleksji, to oddawanie czci Bogu, to czczenie Boga, to inaczej uwielbianie otaczanie, uwielbieniem, dziękczynieniem, to jeszcze inaczej, podziwianie Pana Boga, zachwycanie się, wpadanie się, wpadanie w zachwyt, modlitwa adoracji. Adoracja Boga, do której zobowiązuje nas pierwsze przykazanie, nie dotyczy, moi kochani, nabożeństwa czy indywidualnej adoracji w Kościele Pana Jezusa. Tego aspektu też, ale nie tylko. Chodzi tu o całościową postawę wewnętrzną i zewnętrzną człowieka, czy ja swoim życiem codziennym adoruję Boga, uwielbiam, oddaję cześć. I wiąże się z tym adoracja Boga wewnętrzna, świat naszych myśli, cokolwiek w życiu robimy, jakiekolwiek mamy powołanie. Świat naszych pragnień, cała sfera woli oraz uczuć tych niższych i tych wyższych. Czy to jest wszystko ukierunkowane na uwielbienie, adorowanie, oddawanie czci Bogu? Z adoracją Boga wiąże się sfera zewnętrzna, także zmysłowa, słowa, wzrok, słuch, smach, węg, dotyk oraz cała w ogóle postawa ciała Nasze zachowanie, ten czynnik behawioralny. Najpiękniejszym wyrazem adoracji Boga przez człowieka jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Nad tą praktyką za chwilę jeszcze się pochylimy. Kateizm Kościoła Katolickiego w kontekście właśnie owego pierwszego przykazania Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną i nakazu rozwoju cnoty religijności tak traktuje. Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go, uznać Go za Boga, za Stwórcę, za Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz, mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa. Moi drodzy, adoracja, oddawanie czci Bogu to ukierunkowanie osób i rzeczy dobrych na Pana Boga. To osoby i rzeczy Cały otaczający nas świat i my sami powinniśmy być ukierunkowani na Boga. Pan Bóg powinien być najważniejszy. Ważniejszy niż stworzenie, niż człowiek drugi, zwierzęta, ich ochrona, rzeczy materialne, dom, działka, samochód, mąż, żona, dzieci, wnuki, babcia, dziadek, praca. Pieniądze, hobby, sport, siłownia, fitness. I tak można by wyliczać. Czy to wszystko na czele z naszymi najbliższymi ludźmi w rodzinie, których kochamy, jest ważniejsze od Pana Boga? Pierwsze przykazanie uczy nas, przypomina nam z mocą, że w ogóle jakiekolwiek praktyki, także złe, jak czary, magia, wróżby, zabobony, bioenergoterapia i inne nie mogą być ważniejsze niż Bóg. To rzecz oczywista. I uczyńmy sobie dzisiaj, teraz w czasie Najświętszej Eucharystii oraz w czasie adoracji, szczery rachunek sumienia. Pierwsze przykazanie zobowiązuje nas do postawienia Pana Boga na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie układać się na miejscu właściwym, choć nie będzie to łatwe. Moi drodzy, dziecko w rodzinie nie może być bożkiem, które ma całą litanie wymagań, żądań, pretensji, które jest przekupywane prezentami. Ostatnio spotkałem się ze świadectwem rodziców właśnie. Którzy sobie uświadomili, będąc na rekolekcjach dla małżeństw, w naszym domu rekolekcyjnym w Arce, w Gródku, że dziecko nie jest bożkiem. Ma też obowiązki. Najważniejszy jest Pan Bóg. Na drugim miejscu małżonkowie i ich wzajemne relacje, na trzecim miejscu dziecko. Wielu. Buntuje się wobec takiej hierarchii wartości. Widzimy, co się dzieje we współczesnym świecie, kiedy ideologia tak zwanego skrajnego ekologizmu, na przykład życie zwierząt, jest ważniejsze niż życie ludzi, dzieci nienarodzonych, ludzi starszych, w podeszłym wieku schorowanych, czy też bezdomnych. Powstają salony kosmetyczne dla zwierząt. Różne, różne, a te same osoby głoszą pochwałę aborcji jako prawa kobiety do swojego brzucha. Przesuwa się ta granica coraz więcej tygodni, jeśli chodzi o okres prenatalny. Taki proces w Europie nie tylko następuje. Trzeba kochać świat i stworzenia. To jest też nasz obowiązek wynikający z przykazań Bożych. Ale żadne stworzenie nie może być ważniejsze niż Pan Bóg, a w następnej kolejności niż dar życia człowieka, który jest koroną z wszystkich stworzeń. W drugim punkcie Katechizm Kościoła Katolickiego odnośnie adoracji Boga w numerze 2097 tak pisze, adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie, podobnie jak Maryja w Magnifikat, wyznając wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, pisze katechizm, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. Moi drodzy, jest w liturgii, choćby tej sprawowanej powszechnie, Wielki Piątek, czy podczas udzielania przez biskupa ordynariusza sakramentu święceń. Postawa prostracji, leżenia krzyżem, indywidualnie w naszych choćby mieszkaniach możemy też w ten sposób, w takiej postawie uniżenia się modlić. Raczej nie publicznie, aby nie stwarzać zamieszania jakiegoś niepotrzebnego. Postawa prostracji, czy podobnie postawa klęcząca na kolanach, postawa uniżenia się przed Bogiem. To postawy kenozy, pokory, ekspiacji, wynagrodzenia. To postawy fizyczne, ale przede wszystkim duchowe. Bardzo ważna jest tu intencja serca. I one właśnie, te dwie postawy, są wyrazem adoracji Boga. Fizycznie, nawet kiedy patrzymy, jak kapłan Wielki Piątek leży krzyżem przed ołtarzem. Czy diakoni, czy kandydaci na diakonu w czasie święceń zniżają się. Ktoś, kto klęka, zmniejsza się jego wzrost o kilkadziesiąt centymetrów. I to wyraża postawę duchową uniżenia się przed Bogiem. Taka pokora miażdży głowę szatana, księga rodzaju, wers 15 rozdział 3 wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej ono zmiażdży ci głowę szatan bardzo boi się postawy pokory postawy prostracji postawy klęczenia zwłaszcza kiedy towarzyszy temu rzeczywistość duchowa jakże inne Byłoby życie w rodzinach, moi kochani, jakże inne życie by było w całej naszej rzeczywistości, parafii, miasta, Polski, świata, gdyby choćby małżonkowie wspólnie się modlili, a także od czasu do czasu przebłagali Boga za swoje grzechy, niewierności albo swojej rodzinie w tejże postawie prostracji, pokory, uniżenia we wspólnocie ogniska domowego. Kiedyś, jak o tym powiedziałem, spotkałem się z dwoma ze skrajnymi reakcjami. Jedna z kobiet, o dziwo nie mężczyzna, pokazała mi gest puknięcia się w głowę, a drugie małżeństwo wstało i dało świadectwo i powiedziało, że tak, od trzech lat czynią i dzięki temu to małżeństwo się nie rozpadło. Uczmy się kochani od Maryi postawy uniżenia. Najpiękniejszym wyrazem adoracji Boga przez człowieka, co ma ogromny wpływ na nasze życie, jest adoracja Najświętszego Sakramentu, jak to ostatnio w swojej książce kardynał Krajewski napisał opalanie się w Bożej obecności. Wyrywamy się, by wielbić Boga z naszych nieraz obowiązków zabieganego życia, a jednak znajdujemy choćby na chwilę czas, by uwielbić Pana Boga. Podam kilka takich rad, podpowiedzi, sugestii, w jaki sposób odprawiać nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. W naszym kościele w dni powszednie jest adoracja od godziny 7.30 do 18.00. Kościół jest otwarty, Pan Jezus jest wystawiony w bocznej kaplicy. Dlatego ufam, że u wielu osób tu obecnych, które jeszcze nie adorują Pana Jezusa, w innych miejscach naszego miasta, naszych parafii też mamy takie możliwości. Wszędzie jest Pan Jezus. Obecny w Eucharystii, nasz zbawiciel, nasz Pan. Ufam, że dziś będzie wiele owoców naszego nabożeństwa, właśnie takich, że będzie mocniejsze, rzetelniejsze przygnięcie do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kiedy przychodzimy do kościoła, starajmy się wyciszyć, skupić. I uświadomić sobie, że jesteśmy przed Panem. Pamiętam taki moment, kiedy dane mi było na drugim roku w seminarium 20 lat temu. Spotkać się osobiście z z całym seminarium, dziś ze świętym Janem Pawłem II. Jakie to było przeżycie, kiedy człowiek na własne oczy, zbliżył tenka, zobaczył Ojca Świętego. Tak i często idąc na adorację Najświętszego Sakramentu, mając nieraz w głowie różne myśli, przeżycia, to, co życie codzienne daje, staram się właśnie przywoływać ten moment i uświadamiać sobie, że tu jest Bóg, tu jest Jezus Chrystus, Mesjasz, ktoś zupełnie, zupełnie większy. Powtarzanie tej czynności Modlitwy przed, przed Panem Jezusem, adoracji, prowadza nas także w rutynę, dlatego ciągle powinniśmy sobie uświadamiać mocniej bardziej, że jesteśmy przed Jezusem, naszym Panem Zbawicielem. Po drugie, powinniśmy wchodzić po przejściu, wyciszeniu, skupieniu, usiąść w ławce, uklęknąć, odmówić modlitwę, która przygotuje serce. Może to być modlitwa własnymi słowami lub zaczerpnięta z modlitewnika. Wiele jest dzisiaj tekstów dostępnych, z których możemy korzystać. Mogą to być pieśni eucharystyczne, treści kolęd, innych pieśni, litanii, czy jakichś krótkich modlitw, aktów strzelistych. Mamy dostęp ogromny dzisiaj do tych treści. One nas wprowadzą w adorację, w refleksję. Po trzecie... To może być już duchowe czytanie, kontemplacja, właśnie to serce adoracji, kiedy posługujemy się na przykład fragmentem Ewangelii, Pisma Świętego. Czy tekstem liturgii godzin, niektórzy tak czynią w naszym Kościele też. Czy też jakąś inną modlitwą. Po tej lekturze refleksji w obecności Jezusa pozostajemy w ciszy, rozmyślamy na temat treści i łączymy z naszym życiem. Bardzo ważne, żeby cały czas próbować wyciszyć swój umysł i serce, odrzucać rozpraszające myśli i wsłuchać się w to, co Bóg mówi do nas. Cisza duszy pomaga usłyszeć więcej. Bardzo ważna jest tu wyobraźnia, aby wejść w klimat danej sceny z Ewangelii. Bardzo ważna jest tu wola, aby to podtrzymywać, uczucia, aby cały czas mieć żywy kontakt z Jezusem w Eucharystii. I też ważnym jest komfort czasowy, żebyśmy mieli specjalny czas na adorację. A jeśli ktoś jest tak bardzo zapracowany... I tego nie ma, to nawet minuta adoracji, nawet wejście dosłownie, pokłonienie się Panu też ma ogromną wartość i nie rezygnujmy z tego. Ostatnio też usłyszałem takie piękne świadectwo Rafała, który ze swoim chorym na autyzm Patrykiem przychodzi przez najświe, przed Najświętszy Sakrament. I nieraz odprawi koronkę, a nieraz jest to tylko króciutka chwila. Ale przychodzi, przyprowadza i siebie, i swojego syna. Niektóre osoby mogą sobie w czasie adoracji, jak mają czas, zapisywać różne treści, prowadzić dziennik przeznaczony specjalnie na chwilę przed Najświętszym Sakramentem, którym będzie się spisywać swoje refleksje, a szczególnie swoje postanowienia. Dobrze by było, aby każdy pobyt u Pana Jezusa był związany z konkretnym postanowieniem. To zapisywanie przypomni o momentach, którym doświadczamy działania Pana Boga. Pozwoli uporządkować to wszystko, co działo się w naszej głowie. Kiedy przychodzą trudne chwile, trudne dni. Będziemy mieli możliwość powrotu do spotkań z Panem, które bardzo umacniają. W czasie adoracji można się posługiwać modlitwą różańcową, koronką do Bożego Miłosierdzia, odprawienie części różańca czy koronki do Bożego Miłosierdzia przed Panem Jezusem w Eucharystii, niekoniecznie wystawionym Monstrancji jest związane z zyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej Komunia Święta, wyrzeczenie się, wyzbycie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego i ten właśnie piąty warunek, różaniec, część lub koronka do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przyjmujmy duchowo Komunię Świętą. Adoracja w żaden sposób nie zastępuje najpiękniejszej modlitwy, jaką jest msza święta i przyjęcie komunii świętej sakramentalnej Ciała Chrystusa. Ale jeśli ktoś adoruje, niech przyjmuje komunię świętą duchową. W Sacramentum Caritatis papież senior Benedykt XVI tak napisał. Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej komunii, Uczestnictwo we mszy świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem za pomocą na przykład pragu, praktyki komunii świętej duchowej, przypomnianej, pisze papież Benedykt, przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów, Życia duchowego. W różny sposób, nawet prostym aktem strzelistym, Jezu ufam Tobie, można przyjąć komunię świętą duchową i można robić to wiele razy w ciągu dnia, w czasie adoracji, czy także poza Kościołem. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że adoracja i komunia święta duchowa nie zastępują udziału w mszy świętej. No byłoby wielkim wykrzywieniem moralnym także grzechem ciężkim, gdyby ktoś zamiast w niedzielę na mszę świętą czy w uroczystość przychodził na adorację, bo się mu lepiej w ciszy modli. No musi być nam mszy świętej. Dlatego też trzeba z różnymi ludźmi o tym rozmawiać. Na zakończenie warto jest odmówić modlitwę końcową. To siódmy punkt Adoracji Najświętszego Sakramentu, podziękować za to spotkanie i dobrze jest nieraz już sobie na adoracji, jakby przed Panem Jezusem powiedzieć, kiedy tu następny raz przyjdę, jeśli to jest możliwe. Dlatego moi kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcam, abyśmy przychodzili do Jezusa. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Adoracja nie zastępuje mszy świętej, ale jest na niej obecny żywy sam Jezus. Najlepszy nasz lekarz. Czy nie zrobimy tego dla Niego? Nie poświęcimy czasu? Tyle ludzi w ciągu dnia ma jednak czas. Ma jednak czas. A jak mało ludzi adoruje, Pana Jezusa w różnych miejscach. Mogłoby dużo, dużo więcej. Czy nie zrobimy tego dla Jezusa, dla bliskiej osoby, w jej intencji poświęconej chorej żony, męża, dziecka, dziecka, które odeszło od Pana Boga? Czy jeszcze w jeszcze różnych intencjach? My kapłani prosimy was o modlitwę za nas przed Jezusem Eucharystycznym. Czy nie zrobimy tego dla chorych i cierpiących, dla tych wszystkich ludzi, którzy tak bardzo potrzebują, czy też duszę w czystu naszej modlitwy. Jezu w hostii utajonym, daj mi serce swoje daj. Tyś mi jeden ulubiony. Tyś mojego serca rai. Amen.